Zagadka 14, czyli ała, gorące. Detektyw pozytywka z mieszanymi uczuciami obserwował zmiany, jakie zachodziły od pewnego czasu na podwórzu. Zmiany, które, dodajmy, wiązały się z aktywnością detektywa martwiaka. Konkurująca z różowymi okularami agencja detektywistyczna Czarnowic, od kilku dni zdawała się wręcz nie mieścić w piwnicy, gdzie dotąd było jej miejsce. Co nie oznacza wcale, że martwiak kogoś zatrudnił, nie, nie. Po prostu martwiak z tygodnia na tydzień szarogęsił się coraz bardziej. Pierwszą tego oznaką było ustawienie przed bramą kamienicy pomalowanego na czarno szyldu reklamowego z napisem Detektyw martwiak Ci pomoże, inni tylko Cię rozśmieszą. Drugą wymalowanie na chodniku strzałek kierujących wszystkich potencjalnych klientów wprost pod drzwi czarnowidza. Trzecią zamazanie na liście lokatorów informacji o agencji różowe okulary. Oczywiście detektyw Pozytywka nie miał stuprocentowej pewności, że jest to dzieło martwiaka, ale komu innemu mogłoby na tym zależeć? Jakby tego wszystkiego było mało, prażące od tygodnia słońce wykurzyło martwiaka z jego ciemnej klitki. Coraz częściej widywano go na stojącej pod topolą drewnianej ławce. Siedział tam z puszką piwa w ręku i opalał tłusty brzuch, popatrując przy tym ponuro na bawiące się obok dzieci. Któregoś razu ku zdumieniu dozorcy pana Mietka martwiak oświadczył, że nie może już patrzeć na odrapane huśtawki, drabinki i karuzele i że je przemaluje. Pan Mietek zgodził się, rzecz jasna, bo niby dlaczego miałby się nie zgodzić. Jakież było jego zdumienie, gdy następnego dnia ujrzał, że i huśtawki, i drabinki, i karuzela są, owszem, przemalowane, ale na czarno. Nie miałem innej farby, wytłumaczył martwiak. Zresztą to ładny kolor. Mówiąc to, nałożył przeciwsłoneczne okulary i ruszył na ławkę. Tak, ławka stała się, można by rzec, drugim biurem detektywa martwiaka. Jadł na ławce, pił na ławce, drzemał na ławce. Na ławce przyjmował nielicznych interesantów. Najchętniej w ogóle by się nie ruszał z ławki. Ale czasami ruszyć się z niej musiał, choćby po to, by zrobić no wiadomo co, prawda? Albo oblać się zimną wodą. Wracał potem ociekający i niechlujny, a dzieci rozpierzchały się na jego widok. Któregoś razu martwiak wymyślił, że zamiast marnować czas na schodzenie do piwnicy, może brać prysznic na podwórzu. Oczywiście w ubraniu, bo co za dużo to niezdrową. Przytargał skądś wielką metalową beczkę. Przyspawał do niej kranik i metalowe nogi, tak długie, że bez schylania się mógł teraz wejść pod beczkę, całość pomalował na... No? Na jaki kolor? Tak jest. Na czarno. A potem napełnił beczkę wodą i z dumą patrzył na swoje dzieło. Od dawna nie przepracował tylu minut co dzisiaj. Wyciągnął się teraz z westchnieniem ulgi na ławce, przymknął oczy... I zasnął na słoneczku niczym niemowlę. Kto panu pozwolił postawić to coś na podwórzu? Wrzasnął kilka godzin później pan Mietek. Sam sobie pozwoliłem, burknął rozespany martwiak. A jeżeli ta beczka przewróci się na kogoś? Detektyw Pozytywka stanął obok pana Mietka. Wystarczy, że nie wytrzyma któraś z nóg i nieszczęście murowane. Martwiak zerknął na detektywa Pozytywkę ponurym wzrokiem. — Zajmij się pan lepiej swoimi sprawami, dobra? — warknął. — Pan też masz chude nogi, ale jakoś się pan nie przewracasz. Detektywa Pozytywkę zatkało. Nim zdążył jednak coś powiedzieć, Martwiak wstał, przeciągnął się, a potem nie zwracając uwagi ani na pana Mietka, ani na detektywa Pozytywkę, ruszył pod beczkę. Odkręcił kranik i... – Ała! – rozległ się jego wrzask. – Gorąca! Wrzątek! Pan Mietek i detektyw Pozytywka spojrzeli na siebie, a potem ryknęli śmiechem. Martwiak latał po całym podwórzu, wijąc się, machając rękami i wrzeszcząc. – Myślisz, że to jest śmieszne? – krzyknął z wściekłością, zatrzymując się przed detektywem Pozytywką. Jest. – zapewnił go detektyw Pozytywka. – Za oblewanie wrzątkiem można pójść do kicia – wycharczał martwiak. – I pójdziesz tam. Moja w tym głowa. Detektyw Pozytywka popatrzył na martwiaka z politowaniem. – Nie jesteśmy na ty, to raz – powiedział spokojnie. – A dwa, to nie ja pana oblałem, tylko pan się oblał. – Ale ktoś tam musiał nalać tego wrzątku, tak czy nie? – Pieklił się martwiak. Owszem, pan. Detektyw pozytywka wzruszył ramionami. Martwiaka aż zatkało z oburzenia. Przyzwyczajony był do tego, że to on kłamie ludziom prosto w twarz, a nie na odwrót. A tu proszę. Nie jestem idiotą, wrzasnął. Nalewałem zimną wodę, a nie gorącą. Ktoś ją musiał wylać, a potem napełnić beczkę wrzątkiem. Nikt jej nie wylewał odpowiedział detektyw Pozytywka. To ta sama woda. Teraz nawet i pan Mietek spojrzał na detektywa Pozytywkę ze zdumieniem. Ale ktoś ją chyba podgrzał? Zapytał niepewnie pan Mietek. Może jakimś palnikiem albo sam nie wiem. To prawda. Ktoś ją podgrzał. Detektyw Pozytywka skinął głową. Martwiak. Ale nie potrzebował palnika. Wystarczyło to. I wskazał puszkę po czarnej farbie, w której tkwił jeszcze zasychający pędzel. Pan Mietek i Martwiak popatrzyli na odchodzącego detektywa Pozytywkę jak na wariata. Coś jednak zaczynało już do nich docierać. Czy wiesz już, jak to się stało, że nalana do beczki woda zrobiła się gorąca?